Jest trzecia. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Czas na aktualności jedynki. Piotr Balasz zaprasza. Ma na początek informacja dosłownie sprzed chwili z Waszyngtonu. Bardzo nieoczekiwany przebieg tradycyjnego spotkania prezydenta USA z korespondentami prasowymi. Donald Trump został nagle z tej uroczystej kolacji w pośpiechu wyprowadzony przez swoją ochronę. Sieć BBC informuje, że mogło mieć to związek z podejrzanymi odgłosami wystrzałów. CNN dodaje, że J.D. Vance, wiceprezydent, a także inni członkowie gabinetu Trumpa też zostali wyprowadzeni, a sam prezydent jest bezpieczny. Świadkowie poszukiwani. Sosnowiecka prokuratura liczy na sygnały od osób, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 36-letni parlamentarzysta został potrącony na drodze z Dąbrowy Górniczej do Sosnowca, gdy jechał nią w piątek na rowerze. Kierowca, który w niego wjechał, aresztowano, ale decyzja sądu umożliwia mu szybkie wyjście z zakrat, czego prokuratura chce uniknąć. Na początku przyszłego tygodnia ma zapaść decyzja, czy prokurator zaskarży postanowienie sądu o zastosowaniu tymczasowego.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 Jelanta Turkowska, Polskie Radio.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 Amerykańskie wojsko przejęło na Morzu Arabskim kolejny statek. To jednostka objęta sankcjami za transport irańskiej ropy. Jak informuje Amerykańskie Centralne Dowództwo, statek wraca teraz do Iranu i jest eskortowany przez amerykańskie jednostki. To są aktualności jedynki. Trwa już wiosenny sezon na szparagi. Z roku na rok rośnie na niepopyt i choć często są sprowadzane z Hiszpanii czy Grecji, w Polsce upraw też przybywa, a niekwestionowanym liderem jest pod tym względem Wielkopolska, mówi dr Tomasz Spiszewski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szparagi w Polsce uprawia się na powierzchni około 2,5 tysiąca hektarów. No i tutaj zdecydowanym liderem jest powiat wolsztyński, w którym około 1 trzeciej całej krajowej produkcji tych szparagów się znajduje. W ubiegłym roku gmina Przemęt otrzymała tytuł Szparagowej Stolicy Polski. Szparagi różnią się nie tylko kolorem. Te zielone rosną na powierzchni ziemi, mają wyrazisty smak i nie wymagają obierania. Białe szparagi rosną pod ziemią, są delikatne w smaku, a ich skórkę trzeba obierać. Nowy bohater dołączył do szlaku Łodzi Bajkowej. To muminek, którego pomnik odsłonięto przy wejściu do ogrodu botanicznego. Rzeźba ma 1,20 dwadzieścia wysokości i jest to dla nas brązo. Nie bez właśnie tutaj, w miejscu, które dla mnie zawsze kojarzyło się z taką przestrzenią, w której powinny żyć muminki. Pojawia się pomnik, który wzbogaca nasz szlak Łodzi Bajkowej. Muminki łączą, stanowią swego rodzaju most między narodami również. Fajne, fajne Oczy ma takie fajne i tak się jakby trzyma za brodę. A na szlaku łodzi bajkowej w różnych punktach miasta można zobaczyć już między innymi Misia Uszatka, Kota Filemona, Bonifacego i Plastusia. Przybywa pieniędzy i przybywa ogolonych na łyso głów. Jeszcze 13 godzin ma potrwać internetowa transmisja heretatywna influencera Ganga, który zbiera pieniądze dla fundacji pomagającej dzieciom chorym na raka. Transmisję odwiedzili wcześniej m.in. Robert Lewandowski, Agata Kulesza, Adam Małysz i Roxana Węgiel. Niektórzy w geście Solidarności pozwalają się ogolić. Godzinę temu zrobił to artysta Vito Bambina, a za maszynkę chwyciła Natalia Schroeder. Kto by się spodziewał, że Natalka Schroeder będzie goiła wito bambino z patecem z głową na kolcu, ze mną łysym i, i człowiekiem, i nie wiem, przyjacielu czego będzie dzień dobry. Maszynka jak słychać wciąż pracuje, a do tej pory w ramach akcji zebrano już ponad 81 milionów złotych. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Noc bez przymrozków, najcieplej na Podkarpaciu i w Małopolsce 13-14 stopni, a dzień najładniejszy będzie na zachodzie. Tu dużo słońca, poza tym więcej chmur, a na wschodzie deszcz, w Karpatach śnieg. Wciąż będzie silnie wiało, ale ten wiatr ma słabnąć, a na termometrach zobaczymy od 6 stopni na północnym wschodzie do 11 w centrum i 14 na południowym zachodzie. Polskim Radiu 24 Powtórka programu Kierunek Kino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 Tak jak i mnie, bo ja z teatrem z kolei wyjeżdżam, ale wymieniamy się, dajemy radę i tak, Michał specjalizuje się właśnie w takich formach dokumentalnych. Aha. I teraz tak, to znaczy, że jesteście artystyczną rodziną, taką, która przekazuje dzieciakom właśnie takie zainteresowania i kierunki rozwoju? E Pró próbowaliśmy. <laughs> <laughs> Natomiast nie chcę wypowiadać się jeszcze o młodszym, bo on ma jeszcze mm. długą drogę przed sobą. Natomiast mój starszy syn w tym roku, w czerwcu, osiąga pełnoletność. To niesamowite właśnie. To 18, tak? 18. Pełne 18. Tak. I ma swoją drogę. I jego mm. ta artystyczna droga nasza kompletnie nie interesuje. I zresztą nigdy nie wykazywał mm. takich zainteresowań, pomimo... Yy, chociaż...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 tak, tak, tak. Udało mu się to przy mojej pomocy o tyle. Ja już w liceum nie miałam wpływu na jego naukę domową. No trudno siedzieć z, nad, nad lekcjami z 17-16-latkiem, mhm, Ale przy pomocy mojej tak, ja go po prostu codziennie budzę rano do szkoły. Tak gdzie on pójdzie na studia? To będzie jakiś AWF? Prawdopodobnie tam się wybiera. Wspaniale. A Bruno jest 1-latkiem, Tak jak mówisz, jeszcze wszystko przed nim, tak? Jeszcze tak, jest w okresie przejścia. Yy, naśladując, jak to jest w rodzeństwie, kiedy się ma dużo starsze rodzeństwo, yy, naśladując brata też, jego pasją jest koszykówka. koszykówka. <laughs> Więc soboty i niedzielę można mnie spotkać, jak nie w teatrze na wyjeździe, Aha. tam teraz zazwyczaj jestem, to na halach sportowych oglądającą mecze moich synów. Tak jest. Yy, mam to samo z koszykówką, jeśli chodzi o Stanisława. Yy, u niego jeszcze jest Karate.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 jestem w stanie za, te, te potrzeby <grych> zapewnić. Mm -hmm. Natomiast jeżeli chodzi o edukację szkoły podstawy, podstawowej, to absolutnie cały zakres materiału mam w jednym paluszku. Z każdego przedmiotu?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 powikłaniami związanymi z zapaleniem mięśnia sercowego, po błachej infekcji, jaką jest hmm. grypa. Dopiero na dystansie niedawno miałem pacjenta 40 parę lat, który po przejściu grypy nie ma siły, żeby e, nawet przejść tych 100 metrów, e, jest w trakcie diagnostyki też zapalenia mięśnia sercowego. Więc e, jakby apeluję z szczerością i, i, i z całą siłą, żeby. E,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 to odnośnie tej drugiej choroby mamy do dyspozycji szczepienia, więc mm. mamy pewną znowu pasy, które możemy zapiąć w kontekście tej choroby. Natomiast borelioza, no i tu warto pewne rzeczy wiedzieć, że nie zawsze występuje rumień wędrujący. To, co nam się kojarzy, że klecz nas ugryzie i musimy obserwować przez do miesiąca czasu, czy się nie pojawi taki poszerzający się krąg, nieswędzący, niebolesny, czerwony na skórze,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 Później e, królowie e, polscy, czyli, czyli August II, August III byli także katolikami. E, więc, e, a poza tym, co wydaje mi się dosyć istotne, to, że stali się, zostali oni e, dzięki elekcji wybrani na królów polskich, to swoje polskie królowanie starali się e,